3, 2, 1, 0. Pachy, ja Masa krytyczna. <laughs> Nie umiem zachować powagi. Teraz, teraz już się żegnasz. W imię ojca po i dwóch, syna. Po dwóch godzinach rozmowy włączasz. E, wywiad będzie. E, Pamiętam, muszę iść. Muszę ugotować obiad. Zmęczonemu pracą chłopu. Wyścimy autorkę z komiksów niezwykle popularną w Polsce. E, celebrity. Nie, w tej chwili jestem Celebrity, ponieważ jestem kobietą Celebrity. Na emeryturze. No na tak, ręcie. ja jestem na emeryturze, ale mam chłopa, który jest znany, więc można powiedzieć, że lśnię odbitym blaskiem. Rozmawiamy o znanym chłopie. Ciekawe ile ludzi zna tego chłopa. Teraz się zaskoczymy ich. Kim jest twój chłop? Jest autorem jednego z najpopularniejszych, jeżeli nawet nie najpopularniejszego komiksu internetowego w Polsce. Dilbert. Garfield. Garfield? Garfield jest są? popularniejszy. Jakie pamięta. są w ogóle komiksy w Polsce? Takie w ogóle znane. Dilbert, Galf, Garfield, Kajko no to nie i Kokos. No aha, a są jakieś polskie w ogóle? No, z, na przykład tu z i Atomek jest najbardziej znany. Ale aktywne tak? Torgal wciąż jeszcze to powstaje. Tak, Torgal jest Torgal raczej... jest polski? Grzegorz Rosiński. Na litość polską. Rasiński przez Rosiński. Y z Francji pochodzi? No. no dobra, ale są z jakieś polskie szczęścia. popularnych, jeszcze. no to na przykład bardzo popularny jest Wilku Braci Minkiewiczów, albo Jerzy Tomasza Leśniaka. To o, Jerzy jeszcze jest. No. A właśnie, w marcu wchodzi do kin, animowana Jerzy żyje z wersja. Nie, nie, nie, nie, nie żyje z komiksów, A. też pracuje w agencji. Nie ma ani jednego komiksarza w Polsce, co żyje z robienia komiksów, nie, nawet jak robi fajne. Nie wiem, czy Pabciąchmiel i Rosiński nie żyją właśnie z komiksów. Pabciąchmiel już nie rysuje Tytusa bo Tytus był z PRL-u, a teraz już nie, jest on inny PRL. Zrobił. ze dwa albo trzy lata temu wciąż jeszcze chyba było starożytne. Nie, nie, powstają nowe. Coś to kupuje? Teraz to, o czym tak, o Teraz rodzice. Z Unii Europejskiej? Tytus na Czekaj. dotacjach? Tytus na zasiłku? <grym> nie, właśnie w tej chwili były, było o tym, że Tytus wychodzi, znaczy, że. Tytus walczy się, z wykluczeniem społecznym. Jest, się, a potem jego, <grym> jego kobieta było. Tytusa zostaje modelką i tym, tym podobne. MTV. Ale tylko się nie da w ogóle zrobić dzisiaj Tytusa, bo Tytus miał klimat PRL-owski. A teraz tutus jaki miał? MTV? Właśnie, właśnie... dlatego papi otworzy, że teraz rodzice, którzy dorastali w PRL-u, teraz z sentymentu kupują nowe tutusy ze swoim dzieciom. Dzieciom, które już nie rozumieją, na czym to polega. A i dzieci, jak nie rozumieją, to czemu im się to ma podobać? Bo jest kolorowe. A teraz robi kolorowe? A poprzednie nie były czarno-białe? Nie, wszystkie były kolorowe. Znaczy były tylko te pierwsze, które wychodziły... Wychodziły jeszcze w świecie młodych czy, czy gdzieś najlepsze. tam. Tak, to były czarno-białe, a potem żalbumiki wychodziły. A nie zaskakujecie kolosze. to, że wszystko co jest najfajniejsze to jest dziadostwo? Znaczy w sensie takim technicznym. Bo pierwsze najlepsze komiksy, tytuły były czarno-białe. I, I to, co robi twój chłop też jest nieszczególnie. E, powiedzmy, że nie dostałby piątki na Akademii Sztuk Pięknych żadnego właściwie egzaminu. z tym, żeby się nawet nie dostał. I, i to koniec, przykładu. No, jakby nie mówić. Ja też robiłam karierę na komiksie, który był bardzo marny scenariuszowo, ale za to był ładnie rysowany. A to się nie zgadza. Tylko, że chodzi o to, że on był ładnie rysowany tylko w oczach tych ludzi, którzy nie potrafią rysować. A, a. w tej chwili zdjęłam wszelkie ślady tego komiksu z sieci, ponieważ jest tak, był tak marnie narysowany, że teraz wstyd mi to pokazywać. Nie pokazuj. A ja chciałem zapytać, to kto to jest? Chłop? No. To może to chyba to właśnie chłopca, nie powinna, no mówić. No powiedz chłopa. To żeby, nie... Żebyś sobie nabił na tagach no. wejścia, tak? Że będę wyszukiwać. No, no, no. Dobry pomysł, ja nie myślałem o tym, ale teraz <śmiech> Nie wiem, czy mogę. Gą tam biedny. Jestem myszoskoczką, jestem kobietą dema Prowadzącego koniec dużej ilości naraz psów naraz psów. Kto wymyślił ten tytuł? No on oczywiście. Genialny tytuł, lepszy niż masa krytyczna i wszystko. Bardzo lubimy ten tytuł. A czemu tak? Skąd się wziął? Bo był śmieszny. Ale skąd się wziął? Nienawidzimy pytań. Czy mogę ten stół wsiąść? Pewnie. Tylko sobie to wezmę. <śmiech> <śmiech> Jakie było pytanie? Czego nienawidzimy? A tak, że nie, nienawidzimy, nienawidzimy pytań, skąd masz takie pomysły, skąd Nie pomysł? wiem, ja was denerwuję cię, ja też nie lubię. To jest takie On głupie pytanie. Kiedy dostaje właśnie mnóstwo. Słuchaj, co ty, co ty palisz, skąd ty masz takie pomysły? No, ja Powiedz ja mi o. mistrzu, co ty bierzesz, <laughs> też co to wziąć. A też do niego przemistrzu przez szyczy Tak. To, to popularne też słowo. No do i mnie co ja mówię? na im szczęście mówi? nie, bo jestem niepopularna. Jeszcze. Bo nie chcesz być. Nie chcę być. Nie, nie kto tu zrozumie, kobietę. Może być, a nie chcę. I.. E... Za dużo zachodu. Tak. A ja bardzo, ja bardzo sobie... lubię sobie skakać po dziedzinach i nie potrafię się trzymać długo. Ja I... też lubię, ale to jest ogólna jedna dziedzina, bo to tworzenie, wymyślanie, Ech. historyjki. Tak. No, czyli tutaj się lubisz trzymać. No, no ja tak. też tak. Dobrze. mam rysować tu szyję i maluję. Teraz pytanie, czy używasz mydła w płynie, czy w ciele stałym? W płynie. Dlaczego? No jest to, że jest wygodniejsze i ma więcej, więcej zapachów, mocniejsze. Nie ma. To się wszystko są, nieważne są argumenty te, bo ma tyle samo mydło w no kawałku. To, to jest rzecz bardzo subiektywna. Więc w tym momencie moje argumenty są subiektywne, ponieważ dotyczą subiektywnej sprawy. Ale tutaj oceniasz fakty. Ilość można porównać zapachów takiego mydła i ilość okay. takiego. I ta ilość jest taka sama. Czy ja wiem? No jest lawendowy w płynie, jest lawendowy w kawałku. Jest to zapachu no skłupca w, zapach również... w morzu? Takim. Mają również inne różne formy, nie są tylko rozpuszczone mydłem, ale są na przykład też olejkiem albo balsamem i inne takie rzeczy, prawda? Myjesz się olejkiem i balsamem? Tak. Ale przeszkodzi <głos》> tak, o to, żeby w żeby się pijali. umyć. Ja nie. Teraz już nikt nie myje, żeby się umyć, tylko żeby się no, za olej. na przykład jako peelingu używam cukru. Co z peelingu zdzieranie sobie skóry, żeby była ładniejsza. No w średniowieczu bardzo popularny był peeling. No. A jak się nazywa łamanie kołem? Przepraszam. że jakieś słowo na i? Eee, czekaj, nie wiem jak to się nazywa, Wheeling? ale to polega na tym, że łamią, łamią Ci albo przecinają kości w nogach Crushing. i zakładają Ci takie specjalne a, szyny, że masz wtedy a. na przykład 5 cm przerwy między tą kością i Ci się ta kość wrasta w środku i masz dzięki temu tłuszcze nogi. Tak? Ani, że kość łączy z tamtą kością? No, tak? właśnie Aha, o to produkuje chodzi, się że po, nowa... to, po to jest ta szyna, żeby się właśnie stopniowo... To Jestem To robisz? Nie, to jest łamanie nie. kołem. To nie jest łamanie kołem, to jest operacja wydłużania nogi. No, ale to jest, wiesz, kobieta sobie łamie nogi po to, żeby mieć dłuższe, potem przechodzi dwa lata konwalescencji i nigdy nie wraca już do takiej samej, no. samej sprawności. Wielu ekspertów twierdzi, że jest to dowód na to, że kobiety nie mają mózgu, co tyle. Ja. na to powiesz? Jestem kobietą i tak. Zauważyłam już dawno, że większość. Jak skup... rozróżnić w takim razie? Oj, to jest z bardzo, mózgiem. to jest bardzo trudne, ponieważ bardzo dużo kobiet bez mózgu świetnie się maskuje. Ja bym pomyślał, żeby nadmuchać do ucha i jak się da, to nie ma mózgu. Tak, jest to też jakaś rękę z muchoda, drugiej natomiast strony. natomiast dużo ryzykujesz podchodząc do obcych kobiet i muchając ucho Przepraszam, czy mogę panią dmuchnąć w ucho? Dobre, dobrze, dobrze Czy powiedziałaś kto to był, czy nie? Bo Powiedziałam Duże ilości naraz psów są genialne zupełnie I powiem, że mam, mam pierwszy album i teraz będzie drugi Tak, będzie drugi, do obydwu albumów a rysowałam okładki Znaczy, rysowałam część okładki, a Przepraszam, potem... Przepraszam, nieprawda W pierwszej części jest podpisane, że tylko ta ładna część okładki Tak, bo ja tworzę te ładne części okładki, a potem przychodzi Demi i wszystko psuje Rysuję takiego badziewnego ludzika na pierwszej okładce, takiego... Yy, no, ja bym umiał też. <laughs> Ale on ma jakąś technikę z flesza, żeby kreski tak, były wyrównane To jest, to jest, to jest charakterystyczna dla Dema technika, że robi stickmeny paintowe, które są gładkie. Stickmeny paintowe. Kiedyś to się nazywało ludziki z kresek, a teraz są stickmeny. Tak. Stickmeny. Przepraszam, po prostu technika idzie naprzód, więc trzeba dostosować również terminologię. No, niedługo będziemy gówno nazywać jakoś tam third, third thing czy coś, nie wiem. Nie mam pomysłu na gówno, najlepsze, lepsze, ale wszystko musi mieć nazwę na ingnie nie? Ostatnio. A nie, bo to są, czekaj, stickmeny, ameny. Stickmeny. Człowiek zrobiony ze śniegu by był snowman. Się zgadza. Tak. No dobrze. No czasem... Okay nie mam pomysłu. No, a czasem ich. się mówi też patyczaki, ale stickmeny są bardziej zrozumiałe dla... Patyczaki. Ale patyczaki lepiej brzmią właśnie. No, brzmią, ale ludzie wolą używać stickmeny. A skąd wiesz? No, bo to jest kalka z angielskiego, a dużo osób teraz woli być tacy dwujęzyczni. No, ale właśnie duże ilości naraz psów są dlatego fajne, bo są takie polskie i nie ma tam stickmenów, tylko to są takie fajne polskie psy, a nie dogi i... Ten. No właśnie nie są polskie, one są oh. po prostu czysto absurdalne, tylko po prostu Ale są absurdalne bardzo. w, Polsce, w Polsce A widziałeś w Polsce, taki w po angielsku podobny komiks? Jakiekolwiek? Tak. No, no dobra. Ten ja też. bardzo dużo inspiracji właśnie czerpię. E, na przykład z Super Mega Comic albo z komiksów Casey Greena albo też czasem droid, chociaż to jest bardziej mój ulubiony niż jego. Dobra, ale język i dialogi to są bardzo polskie. To jak mówi coś, proszę pana, panie koniu, czy no panie To jest kwestia, bo po prostu, że katko, wychowaliśmy się w takim języku, więc dużo prościej nam jest tym operować. Nie o to chodzi, bo on wykorzystuje jesteśmy, takie niuanse polskie. Jesteśmy jesteśmy płynni w języku angielskim, a mimo tego nie jesteśmy w stanie jesteśmy. tak samo dobrze tworzyć. Jesteśmy. Właśnie w tym języku. Tylko musimy się skupić bardziej. Nie, bo to jest Coś takiego, że kultury dużo kultury nie znamy do końca. Dużo... Albo jej braku kultury. Też. No to, to, co się dowiadujemy, no to dowiadujemy się z jakichś seriali, więc to też nie jest. Ja się od do końca ludzi z seriali. Nie, my, my jesteśmy odlotkami, nienawidzimy ludzi i nie chcemy się zadawać z ludźmi. Czy kto my? Ja lubię. Ja. ja się tu Aha, my, A. wy. A oni, wy, wy. A no to tak, to zaraz naradziłaś wnętrze Dema teraz nie, nie mów tak, bo już go nikt nie lubił, to nie jest podobno ten taki jest, ten Sapkowski to jest taki właśnie gość, co nie lubi ludzi delikatnie mówiąc bardzo to Dem też taki jest? Nie jest taki nie, gadęzny. nie jest no, gadałem, nie pogryzł, nie klął na mnie nie, nie ślinił nie, ten się ten jest bardzo kulturalnym, sympatycznym młodym człowiekiem i moja mama bardzo go lubi to ważne jest, nie? tak, to jest bardzo ważne, bo? ponieważ dzięki, dzięki domu mogę się z nim spotykać. A dlaczego? Gdyby go nie lubiła, to byłoby jej przykro. A ty jesteś under 18, czy coś? Ech, chciałabym. Chciałabyś wrócić do tamtych czasów, naprawdę? Nie, byłam wtedy Jest. paskudna. Nie, byłaś paskudna, byłaś bardzo fajna. Taka... Nosiłam się w obroże na szyi. No, ale była śmieszna. Teraz nie jestem. Też jesteś, ale nie wiem, miałeś swój urok taki No? Nie? nie. No, no, było teraz, Zobacz, teraz beczki no? na nogach Nawet, zamiast glanów tak. I Też ciekawe jest Takich y, z heavy metal, coś tam black na white pony nie, Zmiana to, jest, to Ja się określam jako do Sparkle Lolita Princess Okay. No nie, ma, nie? nie mam niestety dzisiaj pełnego asemblażu. A... Czego nie masz? Asemblażu. No. Chociaż oh. nie, czekaj... No... Proszę Czego Państwa, ja masa krytyczna skoś. na końcu przedstawi słownik, żeby dało się zrozumieć co mysz skoczka gada. Nie powinieneś być mysz tylko jak to jest po angielsku w ogóle? Gerbi. Gerby? Tak, nie ma nie, ma, nie ma mysz skoczka odpowiednika. Jest po prostu Gerby. Jest ogólne słowo na... Jest ogólne słowo na wszystkie właśnie te pustynne gryzonie i to jest gerbil. Gerbil? To jest na wszystkie ogólnie gryzonie. Gerbil? No. Gerbil? Nie wiem, jak... jak to się czyta. A jak się pisze? Gerbil. Gerbil. Nie znam takiego słowa. No właśnie. Też to... nigdy nie słyszałam, jak ktoś to mówi. A mysza skoczka jest pustynna? Tak. Gerbil jakiś. Gerbil. gerbil. Dobra. To nie wiedziałem. Ja chcę teraz zadać inne pytanie. Czy... Uważasz, że jak mieszka sobie dwie osoby płci różnej, mieszkają w jednym domu, to czy deskę w kiblu trzeba zostać opuszczoną, czy podniesioną? A, to jest bardzo ciekawe pytanie, ponieważ Dem ma dwie współlokatorki, a z tego, co się orientuje, deska jest zawsze podniesiona. No, nie pytam, jak jest, tylko jak powinno co być. Znaczy, że, co znaczy, że kobiety nie wymuszają na nim, żeby bo on jest mocniejszym, jest osobnikiem alfa. Wtedy. No powinien być, ale chyba... A czyli rozumiem, jeżeli Bez, deska jest... Stara się nie wymuszać swojej woli na innych. Ale, no, ale to nieważne, czy się stara, czy nie tylko, że jest uznany jako osobnik alfa i on decyduje o deskach. Czyli wszyscy automatycznie dostosowują, wiesz jak to działa? Być może dostosowują, dostosowują się podświadomie. Tak jest, albo nieświadomie, albo aświadomie, wszystko jedno. Ale to, czyli taki wniosek, że jeżeli teraz słuchaczu, masz w domu deskę w kiblu teraz opuszczoną, iść do kibla sprawdź. Jest opuszczona? Jest. To znaczy, że no, masz matriarchat w domu, tak. rządzi kobieta, kobieta Cię bije, mhm. to zła kobieta była. Dobrze. Y teraz ja chcę się dowiedzieć, czy widzisz podobieństwa między dużej ilości naraz psów i masą krytyczną, czy nie? Tak, widzę podobieństwa. Jakie? A, bardzo luźne, nieprofesjonalne podejście, co mi się bardzo podoba. Ponieważ to, co najlepsze jest właśnie bardzo, bardzo luźne i bardzo niezobowiązujące. Jej! Dobrze. Jeżeli ktoś się stara, to już mu nie wychodzi. No i tu jest problem właśnie z zarabianiem, bo jak zarabiasz, to się starze, jak starasz, to ci się nie wychodzi i wtedy nie zarabiasz. Mhm. No i co zrobić? Nie wiem, dlatego będę U na bezrobociu. <laughs> nie będzie bezrobocia. Ja, ja się za bardzo staram i nawet, no. nawet mi profesorowie w szkole wytykają, że się za bardzo staram. Ja mam za bardzo na że, za, za starany nie rysuję i każą mi robić bohomazę. Masz tu rację, oni mają rację. Ty jesteś sztywna, musisz pić więcej. Co robisz pić? A, ja piję te małe, kolorowe drinki. Ja jakoś mnie to nie dziwi. Nie wiem dlaczego, że tak pasuje. Ja piję też piwo. A Malibu? Z mlekiem. No tak, Tak. No, to lubię. Ale... A Rum? A, tak sobie. To prawdziwa kobieta, przeszłaś test właśnie. A paliłabyś fajkę? Fajkę? No Tak. Fajkę. Znaczy nieregularnie, ale... To, to od dziwi. czasu do czasu bym mogła, bo akurat zapach fajki jest przyjemny. W przeciwieństwie do papierosów. A ja mam pytanie, kto wybiera Ci okulary i czy Ty sama? Ja sama, ale. I, I dlaczego lubisz na przykład takie jakie masz i jakie lubisz? a jak Szczerze nie mówiąc lubisz? w ogóle nie lubię okularów, ale nie mogę nosić. Nosiłam przez 4 lata soczewki, a potem nagle dostałam uczulenie. A te mhm. okulary po prostu wziąłam pierwsze lepsze, a, które nie miały tak... grubych oprawek w stylu lat 80. A, czyli jednak dobierasz oprawki. Nie chcesz grubych, tylko chcesz szerokie. Bo to może coś mówi o człowieku, jak Sherlock Holmes tam brał z sznurówki czyjeś, sprawdzał i potem mówił, że a, pani pracuje tu i tam i coś tam i, i ma pani trzeciego męża i pani mąż pracuje jako węglarz albo coś tam i to wszystko po sznurówkach mhm. i ja myślę, że po okularach też by się dało, ale ja nie umiem Aha, jeżeli już idziemy tym tropem, to można uznać, że mam pewien kompleks okularnika, ponieważ wybrałam okulary, które są jak najmniej zauważalne właśnie, właśnie, właśnie pop, poprzez ładne. unikanie y, tych grubych oprawek czy, duży, czy dużego rozmiaru szkła. To dobrze, to pasują ci, bo ty ogólnie mała jesteś. Tak. To dobrze, byś miała takie wielkie okulary, to byś wyglądała jak ta z Harry'ego no, ale to oznacza, oznacza to również, że nie podążam za modą, ponieważ w tej chwili bardzo popularne jest noszenie grubych oprawek nawet bez szkieł. Gdzie masz modę? Tam, gdzie słońce nie dociera. <śmiech> Oczywista odpowiedź była. Sugerowana, nie? Spokój, jest... jestem kobietą, która w XXI wieku nosi gorsety i portalony. Czego ty oczekujesz? Że powiesz dupa. Nie, jestem kulturalna. No właśnie, dlatego coś, kurde, nie pójdą ci komiksy dobrze, bo w dużych ilościach na raz psów jest dużo o dupie. Nie, wiesz, jak ja robiłam w swoim ostatnim komiksie? Był w klimacie fantazy, więc tam, gdzie normalnie pojawiałyby się przekleństwa, ja wstawiałam bardzo ładne... Porany. Nie, wstawiałam bardzo ładnie brzmiące słowa, które w rzeczywistości znaczyły przekleństwo. Znaczy, zamiast K zabił moją kogoś tam, tak, to... Żeby... to na przykład, Zamiast na przykład o jejku dokonał zabójstwa. Tysy, to wstawiał Stem. na przykład Wadatas i tym podobne. A co to znaczy? Właśnie to chodzi o to, że nie ma znaczenia i dopiero chodzi o to, żeby czytelnik się domyślił, że tam naprawdę powinni przeklinać. Działa A... taki zabieg? Nie mam pojęcia, ponieważ skończyłam komiks zanim doszłam do wyjaśnienia. Bo ja pamiętam, jak sobie czytałam takie komiksy, i takie były jakieś rzeczy, to, to tak odrzucało, bo to było, robiło wrażenie, że to jest dla takich zamkniętej zgrai z gredów nie z gredów, tylko takich nerdów, takich gości, nie, co ja żyją właśnie... tym wszystkim, oni znają te tajemnicze sformułowania. <gry> jakieś. No. Nie, ja po prostu jakoś nie, nie lubię patowania wulgarnością. Patowania, nie, ale mówimy o jednej dupie, a nie o, o stadzie K. Nie, właśnie dlatego jestem marną scenarzyską, bo ja nie jestem w stanie tak naprawdę dobrze pisać tekstów i one, mam wrażenie, że one nie brzmią naturalnie. Może. I to nawet nie jest kwestia, czy jest są woldaryzmy, czy właśnie, nie, ale to się po prostu czuje, czy coś jest naturalne, czy nie. No, czuję się, tak. Ja tak mam zawsze, jak kogoś obwąchuję, to czuję, czy jest naturalnie, czy nie. W sensie, czy czy jedzie i jedzie jak cała drogeria czy no, jedzie no, jak tydzień no. bez mydła No to właśnie bez tego wpłynie no. I ja dobrze tak ja chciałem znowu zapomniałem pytania a było jakieś fajne No e, no Czekaj aha Hej pytanie czy ty byś sobie wyobrażała jakieś połączenie mnie z demem jakie by to było w sensie... Dokonaj porównania w sensie sportu. jak fuzja w jedną osobę, czy fuzja w jeden projekt? Nie w jeden projekt, abyśmy coś razem robili, to byłoby to jak połączenie czegoś? z czego? No takich, takich Nie, no. takich crossoverów to ja nie znam. I połączenie jeża z wężem. Ale nie, wiem. Jak ta gra, co z, z ostatnio zrobili, Poker Night. Są cztery postacie z różnych zupełnie z różnych zupełnie rzeczy, ale zadziwiająco dobrze się razem... To ze Steam'a gra? Zosta tak. To? I na no. czym to polega? No to jest po prostu poker. to był ten królik Max tak. czy Sam i tak. ktoś tam z tak, gry... Tak, Max i Team? Heavy z Team Fortress, Team Fortress i... Fortress, tak. O Jezus, jak... Dobra, jakieś cztery postacie z gier i one co, grają w pokera? Tak, ale tak naprawdę tam się nie gra po to, żeby, żeby grać w pokera, tylko słuchać, co te postacie mówią. Aha, no tak gadają. O ja. Ha. I to się kupuje tą grę? I się no gra z innymi nie, graczami w sieci, tak? No właśnie tam chyba nie ma grania w sieci, tylko, tylko właśnie. A, ale no bierzesz grasz z królikiem i.. No to głupia gra jakaś, no W ogóle to ja Myślę to za darmo rozdają jako taką ja, jakieś grosze promocję. Ja. Czy, nie a, wiem co jak 10 5 euro. Dodałem. No to.. <laughs> nie aż takie grosze znowu. 5 euro. Ja hmm. sobie kupiłem. Company of Heroes. O. No ja za 2,5 euro kupiłam sobie Seiko na i do tej pory jest mi przykro, że nie, że nie zapłaciłam za to dużo więcej, bo to jedna z najlepszych gier, w jakie grałam. No właśnie, a mi nie jest przykro, że za Company of Heroes zapłaciłem 5 euro chyba? 5 euro? nie wiem, może trochę więcej, ale by było jakieś śmiesznie nie wiem, tanie. Na Steamie ale to jest nie na nigdy nie kupiłam dużo gry. więcej. No wiem. właśnie, na Steamie nigdy nie kupiłam gry, która by kosztowała więcej niż 7,5 euro. Bo tam promocje co chwilę robią i z obniżka o no. 85% na przykład. Tak, dokładnie. No. To jest dobre. Dobrze. W takim razie coś Ci dzwoni. No. Kawał jest obowiązujący. Na koniec Odcinka. Ale ja, już, ja już ci parę lat temu opowiadałam jakieś. Zaklełaś, nie wiem czy sobie zdajesz sprawę, wytnę to potem. Co? Wytnę to i tu wkleję. Wklejam. Ci patrzy, patrzy, patrzy, patrzy, ja zaklełam. <laughs> Słyszę, to. <co? laughs> ci patrzcie. Przecież ja ci parę lat temu coś tam powiedział. Nie, że parę lat. Pa, nie wiesz co było ci, temu, ci było. Parę lat temu już ci opowiadałam jakieś dowcipy, <laughs> które dawałeś, do masy krytycznej. Okej. Okay. Nie wiesz kiedy dalej nie wiesz? O co chodzi? Cipek, cipek, cipek, cipek. Tak, wiesz. <laughs> nie wiem to jest obrzydliwe. Ksiądz gra na gitarze, tak. Ksiądz gra na gitarze. A, no tak Przypomniałem sobie. Nakit, nakit, naki. To nie jest humor jakiegoś niedorozwiniętego gościa takiego, takiego goska dwunastoletniego co się śmieje <głos> z byle. to są pierdol? takie dowcipy, które się opowiadało na koloniach w podstawówce. W, wtedy, ktoś, że ktoś się, ktoś się śmiał. Tylko dlatego, że, że ktoś powiedział seks. Hej, okej, okay, czekaj, ja chciałem coś zapytać, że.. Ej, który jest najbardziej niedorzeczny odcinek psów? Który Ci się podoba, tak, albo kojarzy najbardziej? Tych odcinków było... No, czy Ci się zapamiętał jakiś jest najbardziej? Było strasznie, tu? strasznie dużo. Mi się zapamiętały na przykład te bajki z kogutem i czymś tam, i kurą, i kaczką. Ojejku. Ale one były ale fajne, ale było... nie były takie śmieszne, ale były ale jakieś wiesz jakieś o co dziwne. chodzi, bo chodzi o to, że znalazł u mnie książkę z baśniami braci Grimm A, no. i przeczytał całą i stwierdził, że to jest ultimate troll book, bo te baśnie, one, znaczy? one nie miały żadnego okay. sensu, one nie miały żadnego morału. Miały? Jak nie, to? Nie, właśnie... Które? Bo no te, te, które polecam. znasz, te, które się zna ba baśnie braci Grimm, to one mają właśnie morał, A. ale w tej książce były takie zupełnie przypadkowe A. opowieści, że właśnie tak jak... Ta, którą zilustrował w tym komiksie. Bo ona ta... nie miała faktycznie też tak, sensu. Tak, ona nie ma żadnego sensu. Nie ma... Jaki w tym jest morał? No żaden, ale ja, ja nie nie przyjmować dziwnych ludzi do karczmy. I to, to poważnie to za... taka ta baśń była, tak, jak ten. No i tutaj on dokładnie, on po prostu zilustrował słowo po słowie. On nic a, od siebie nie dołożył. Bo że to dziwnie zaniżył poziom, a to po prostu bracia Grimm Po tak prostu on się zachwycił to... tym, jakie to jest marne. To jest taki humor w stylu Andy Kaufmana. Tak. Że on zrobił humor, że zrobił jakieś coś, pro, na przykład program w telewizji, ogląda to potem parę milionów ludzi i nikt tego nie rozumie i dla nikogo nie jest to śmieszne oprócz tylko niego samego. I to jest. No, ja nie wiem jak to wyjaśnić w ogóle. Ale ten, I nawet nie wiem jak to ocenić. To jest takie dziwne, że ja w ogóle, nie. Możesz to potraktować jako eksperyment twórczy Eksperymenty są fajne Wszystko co ja robię to jest eksperyment Czekam ciągle na ten dzień kiedy mi wyjdzie Wniosek z eksperymentów i zacznę coś robić Na poważnie, ale a, nie mogę To dopiero nałożę ciągle. śmierci Na poważnie, coś raz w życiu zrobię raz A porządnie, nie? Umrę Jak zaczniesz, tak. Jak zaczniesz robić na poważnie To zaczniesz umierać Smutny. Nie, kawał miał być, a nie Ja nie znam a, żadnych kawałów a ten gwar, co słyszycie dookoła ten szum taki to jest złote tarasy To są. dla państwa przed państwem złote tarasy przybytek konsumpcji świątynia konsumpcji koło Burger Kinga, Tokyo Express healthy and good food które miało, jak tu siedzimy chyba z 10 tak, klientów to jest bardzo, bardzo, bardzo ładne moje spostrzeżenie że w McDonaldzie i KFC nie można się dobchać do Lady a w miejscu, które nazywa się healthy and good food widzieliśmy właśnie przez dwie godziny może z dziesięciu klientów właśnie teraz jest jeden z tych to powinni w ogóle za darmo im dawać że ktoś przyszedł <głos> <głos> w jakąś reklamę zrobi może albo co o, takie dobra, no nie no kawał jakiś o krasnoludkach, o policjancie hmm. o zwierzętach no z kawałami jest tak że w życiu się ich przeczytało setki jak trzeba sobie przypomnieć tak, to i tak się ma. go spali to spali jakiś. Nie, właśnie żadnego. Nie mogę sobie przypomnieć nawet, żeby spalić. A o paleniu? Mm. O kobietach? O mężu wracającym z żoną? Do żony? Opowiedziałabym jakiś, nie wiem, strasznie czarny, niepoprawny dowcip, okay. ale też nie mogę sobie nic przypomnieć. A, no to. O, czekaj. Czym.. Jak można rozróżnić rozjechanego murzyna od rozjechanego psa? Przed psem są ślady hamowania. Dobranoc. I <śmiech> <śmiech> pożegnaj jakoś. Dobranoc.